Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, i prowadzę bloga na a to jest specjalny odcinek podcastu koło roweru. Jest to odcinek 29.12 1, 2, albo inaczej 20,5. W tym odcinku um, będziemy rozmawiać o karcie rowerowej dla dorosłych, czyli um, projekcie uchwały, która mogłaby się pojawić w 2017 roku i nakładałaby ona obowiązek posiadania prawa do jazdy rowerem dla osób, które mają więcej niż 18 lat oraz nie posiadają prawa jazdy. Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, oraz inne fajne informacje na temat rowerów. A więc załóż słuchawki i skakuj na rower lub wychodź na spacer, bo zaczynamy. Więc ten odcinek, jak mówiłem wcześniej, jest bardzo nietypowy, ponieważ em, no, jest przygotowany bardzo na szybko. To raz, a dwa... Em, Wyszedłem z mikrofonem popytać ludzi, co sądzą o, o takich zmianach w przepisach. Um, zagadałem do taksówkarzy, zagadałem do rowerzystów, m.in. do kierowców oraz przedstawicieli um, zarówno lokalnych biznesów rowerowych, jak i... Um, osób, które siedzą jakby w tym rowerowym świadku. Był to między innymi Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów i w zasadzie w tym odcinku pokażę wam, co ludzie myślą o takim projekcie. Natomiast zanim jakby odpuszczę wam kilka, kilka słów, które powiedziały tamte osoby, to chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Po pierwsze, jakby nie wiem, czy istnieje takie prawo radiowe, ale jeżeli go nie ma, to powinno powstać, że ludzie najciekawsze rzeczy mówią wtedy, kiedy nie pozwolą Ci włączyć mikrofonu. To jest jedna rzecz. A druga... Dzisiaj nauczyłem się też, że bardzo ciężką rzeczą jest chodzenie po mieście z mikrofonem i pytanie ludzi o komentarz, a już zwłaszcza rowerzystów, których bardzo ciężko z tego zachęcić, żeby z tego się zeszli. Jeszcze tylko opowiem wam o jednej um, rzeczy i jakby puszczę już <coughs> cały materiał, jaki udało mi się zgromadzić. Otóż um, zagadałem do jednego z taksówkarzy, który właśnie powiedział, że e, nie wyrazi zgody na to, żebym nagrywał, natomiast bardzo chętnie wyrazi swoją opinię na ten temat i powiedział mi rzecz, która jakby kołata mi się po głowie od samego początku, jak tylko przeczytałem o, o, o projekcie takiej uchwały. A mianowicie, że a co za różnica w ogóle, co my o tym myślimy i jak powinno być? Jeżeli stoi za tym jakiś szerszy plan, czy chodzi o zgromadzenie nie wiem pieniędzy dodatkowych w budżecie, czy chodzi o to, aby nie wiem ograniczyć prawa obywateli, w jakikolwiek sposób? to to i tak przejdzie i tak przejdzie. Z tą niezbyt pozytywną myślą e, zostawiam Was w tym momencie, abyście posłuchali, co ma do powiedzenia właśnie e, jeden z członków Fundacji Kraków Miastem Rowerów. Co sądzisz o obowiązku wprowadzenia karty rowerowej dla dorosłych? No to wracamy do PRL-u. Tam był taki obowiązek potem już zniesiony. Chyba żaden rozwinięty kraj na świecie nie ma obowiązku posiadania formalnych uprawnień dla kierujących rowerem. Nawet nie można takich uprawnień zażądać od przedstawiciela innego kraju, który by przyjechał do Polski, na przykład od turysty. Potrzebna jest edukacja, bo w Polsce mamy kłopot nie ze znajomością tak naprawdę przepisów, tylko z ich stosowaniem, zdecydowanie najwięcej Wypadków powodują kierowcy, którzy mają te uprawnienia, mają uprawnienia do kierowania samochodami, zdają egzaminy, czyli powinni przepisy znać, a okazuje się, że to ma praktycznie niewielki wpływ na bezpieczeństwo. Także jeśli patrzymy na statystyki wypadków, no to zdecydowanie absolutną większość wypadków powodują ludzie, którzy już mają uprawnienia czyli formalnie powinni znać przepisy i było to sprawdzone, natomiast po prostu tych przepisów nie stosują. Więc byłaby to duża uciążliwość dla, e, dla ludzi, a nie ma dokładnych statystyk, ale można by szacować, że e, nieznajomość rzeczywiście przepisów przez rowerzystę to może być 1-2% wypadków, czy też w granicach błędu statystycznego. Nic w ten sposób nie poprawimy. Rozumiem, a jaki według Ciebie państwo powinno podjąć wysiłek, um, aby faktycznie, nie wiem, tych rowerzystów albo edukować, albo bardziej, um, nie wiem, wymagać od nich znajomości przepisów poprzez na przykład, jakieś kontrole lub e, inne tego typu sytuacje? Yy, pomijając już. Sprawę infrastruktury, która powinna ułatwić jazdę rowerem, tak. <gry> nawet bez dokładnego odczytywania przepisów. To jest ważne i też pojawia się w tych rządowych projektach i zapowiedziach. I to jest absolutnie rzecz kluczowa, która poprawi bezpieczeństwo. To bardzo ważna jest edukacja w szkołach. To znaczy po prostu powinny być wprowadzone porządne lekcje wychowania komunikacyjnego, tak żeby każdy, kto już opuszcza, kto był w szkole, no miał i w teorii, i w praktyce opanowane poruszanie się i pieszo, i rowerem, i być przygotowanym do tego, żeby już uczyć się jeździć też samochodem. Także edukacja, jeszcze raz edukacja, a oprócz tego też musi być egzekucja przepisów. Znowu patrzymy na statystyki, najczęściej, najczęstszą przyczyną wypadków w przypadku Zdarzenia z rowerzystą to jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, częściej przez kierowcę rowerzyście, rowerzyście też również nie ustępują e, pierwszeństwa, więc tu na przykład najlepiej zadziałałaby egzekucja tych przepisów, które najczęściej są podawane jako e, no, złamane w przypadku wystąpienia wypadku. Rozumiem, a co zrobić w takim razie z rowerzystami, którzy są pełnoletni, tą szkołę już skończyli, a jednocześnie faktycznie z tymi przepisami i prawidłowym poruszeniem się rowerem po mieście mają problem? Też szkolić, oczywiście też szkolić i to powinny być możliwość przeszkolenia w ośrodkach na przykład szkolenia ruchu drogowego, Kursy doszkalające praktyczne. To powinny być praktyczne jazdy, gdzie po prostu pokazujemy, jak to robić. No, nasze stowarzyszenie na niewielką skalę już robiło takie jazdy i to doświadczenie daje najwięcej. Przy czym ja tutaj patrzę na kraj, który ma bardzo duże bezpieczeństwo tego ruchu drogowego, czyli Holandię. Oni mają bardzo dobrą edukację, oni nawet mają egzamin, dzieci zdają egzamin, z ruchu drogowego na rowerze i teoretyczny, i praktyczny, ale to jest egzamin tylko po to, żeby potwierdzić własne umiejętności, nie po to, żeby nabyć jakichś formalnych uprawnień. I z tego co, co pamiętam... Formalne uprawnienia, formalne uprawnienia nie, natomiast jak najwięcej edukacji, łącznie z możliwością sprawdzenia na przykład siebie, żeby móc już no, zobaczyć, pod okiem fachowych instruktorów, czy, czy policjantów, czy rzeczywiście moje umiejętności są wystarczające, żeby ruszyć na drogę. Rozumiem. I z tego, co kojarzy, to właśnie m.in. w Holandii ten egzamin odbywa się normalnie w ruchu drogowym, na ścieżkach rowerowych, a nie tak jak u nas ma to miejsce na stali gimnastycznej lub gdzieś za szkołą, tak prawda? Tak, tak. Oni mają... Ich egzamin rowerowy dość mocno przypomina teraz nasz egzamin na prawo jazdy, to znaczy jest test, yy, i to też test nie takich bezpośrednio z przepisów, tylko yy, odpowiadają dzieciaki na konkretne pytania, co byś zrobił w takiej sytuacji, co trzeba zrobić jako rowerzysta w takiej sytuacji, na przykład w zdjęciu czy na rysunku. A następnie wyjeżdżają w miasto, jest przygotowana trasa, oczywiście nie jest to trasa jakimiś najbardziej ruchliwymi ulicami, ale nie tylko po ścieżkach rowerowych, których tam jest mnóstwo. Yy, trasa powinna obejmować jak najwięcej... Tych elementów infrastruktury, które napotykamy jako rowerzyści. Czyli na przykład w Krakowie była to trasa, która jedzie i po ścieżkach rowerowych, i po kontrapasach, i po jakimś uspokojonym ruchu wjezdni i różnego rodzaju skrzyżowania. Tak, żeby po prostu zobaczyć, jak sobie ci zdający radzą. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za Twój komentarz, a ja oddaję głos, że tak to nazwę, do studia. Podobne pytanie zadałem Danielowi z espressobike.pl który na rondzie mogilskim w Krakowie posiada duży rower, w którym um, sprzedaje kawę, tak, ma na miejscu um, ekspres do kawy i przygotowywuje kawę, także um, oddaję głos, że tak powiem, Danielowi. Czy według Ciebie wprowadzenie karty rowerowej dla dorosłych będzie powodowało, że na ulicach zrobi się bezpieczniej? Czy właśnie wręcz przeciwnie, dzięki takiemu obowiązkowi rowerzyści totalnie znikną z ulic polskich miast? Wydaje mi się, że jakby efekt wprowadzenia takiego nowego prawa będzie dobrany bardzo negatywnie. Ludzie się zniechęcą. Bo przecież no, dorośli znają jednak i ruch drogowy, wiedzą jak się poruszać. Ja bym wolał zamiast prowadzenia takich kolejnych obostrzeń, jakichś kolejnych papierów, certyfikatów. Po prostu więcej pracował nad informowaniem ludzi, rowerzystów, ale też i kierowców samochodów o ruchu drogowym w mieście, czyli o tym jak jeżdżą rowery, gdzie jeżdżą, jak powinny, jak kierowca się powinien samochód zachować. W stosunku do rowerzysty. Ja bym poszedł bardziej w kierunku tych akcji społecznych. W szkołach, w biurach, w telewizji, tak na wielu, wielu nośnikach reklamowych. Myślę, że tędy droga. Czyli raczej popierasz metodę em, marchewki zamiast kija, tak? Zdecydowanie, no przepraszam. No patrząc na siebie, to zdecydowanie wolałbym tą marchewkę. E, jakieś ciekawe warsztaty, informacje. E, swojego czasu pamiętam jeszcze e, takie filmy instruktażowe e, Kraków Miastem Rowerów produkował i, i publikował na swoim fanpage'u. I, I niektóre były naprawdę bardzo ciekawe, bo otwierało mi... E, czasem światło, tak, na, na różne sytuacje, na drodze, gdzie, aha, to ja mogę się tak zachować, tak, i, i, to, i to jest cały czas ok i to jest dobrze, po prostu trzeba iść tędy drogą, przepraszam, no, siłą, a to byłoby troszeczkę siłą, tak, nakazanie nagle dorosłym, robienie prawa do jazdy rowerem, no przepraszam, no, część dorosłych rzuciłoby rower do piwnicy już całkowicie, tak. Poprosiłem również Komendę Miejską Policji w Krakowie o komentarz w tej sprawie. Niestety, jak się dowiedziałem, nie są oni kompetentną komórką i skierowano mnie oczywiście do ustawodawcy, a w tym momencie jest to tylko projekt, więc jakby nie mam się do kogo kierować, albo do Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. Także jakby niestety o komentarzu z tej strony musieliśmy zapomnieć. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia no, szarzy polscy obywatele, niezależnie czy jeżdżą rowerem, samochodem, czy może komunikacją miejską. No Myślę, że jest to jakiś sposób na zarobienie pieniędzy, bo podejrzewam, że nie będzie to całkiem tanie. Ja mam prawo jazdy, więc mnie to tak specjalnie nie dotknie, natomiast wyobrażam sobie, że może to być kłopot dla niektórych. A dobre strony z tego są takie, że być może osoby, które będą jeździć na rowerach będą to robić lepiej zgodnie z przepisami wyprzedzać na przykład z lewej. Co sądzisz o wprowadzeniu obowiązkowej karty rowerowej dla osób, które mają więcej niż 18 lat? Czy według Ciebie e, taka karta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego, czy właśnie sprawi, że rowerzyści zaczyną znikać e, z jezdni i ścieżek rowerowych w naszym kraju? Uważam, że to jest e, bezsensowna ustawa, ponieważ e, ktoś kto będzie chciał sobie pojeździć na rowerze będzie miał to utrudnione, więc z tym bardziej a z tego co wiadomo z często jest coraz e, no, e, bardziej leniwe, że ktoś będzie, ktoś będzie chciał pojechać, ale nie pojedzie, bo nie będzie musiał się e, chciał tej karty wypożyczać wiele osób uważa, że dużo lepszą rzeczą byłaby kampania, która promuje jazdę na rowerze i edukuje rowerzystów zamiast właśnie obowią zamiast takiego obowiązku, nie? Na zasadzie marchewka zamiast kija. Znaczy, wiadomo, na pewno byłoby lepsze, jakby wypuścili coś, jak być bezpieczni na tym, tylko że takiego już było mnóstwo No, czy znaczy wiadomo, że to jest lepsze niż na przykład wprowadzenie, bo tamto to będzie ograniczenie, będzie coraz mniej rowerzystów na drodze, bo... Ktoś nie będzie chciał specjalnie, żeby sobie czasami pojeździć, wyrabiać karty jakieś? Yy, na pewno przeprowadzenie samego egzaminów i dopuszczanie rowerzystów do jazdy, znaczy jakby unormalizowanie właśnie tego, czy może jechać rowerzysta, czy nie może, powinno wpłynąć pozytywnie, ponieważ obserwując teraz to, co niektórzy rowerzyści wyprawiają, można by powiedzieć, na drodze, nie mając tak naprawdę pojęcia o zasadach ruchu drogowego, no to yy, może tylko yy, spowodować jakieś wypadki, czy in, spowodują po prostu niebezpieczeństwo na drodze, a przeprowadzenie właśnie takiego egzaminu i nauczenie tych ludzi, którzy nie mają prawa jazdy, zasad panujących na ulicy, no to sądzę, że spowoduje tylko same dobre rzeczy, no. Co jeszcze? Przerwa? Próbuję wymyślić jeszcze jakieś sensowne pytanie. A czy nie uważasz, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład po prostu edukowanie zamiast takiego wymuszania? To znaczy, sądzę, że wszyscy wiemy jak jest z takim edukowaniem dodatkowym. Eee, raczej też nie wiem na czym miałoby to polegać. No, sądzę, że mało kto zdecydowałby się na... Jeśli się człowieka nie zmusi do, do uczenia czegoś, to tak, czegoś, co wydaje mu się nieprzydatne, bo uważa, że wie jak to robić, no to raczej na takie szkolenie powiedzmy nie pójdzie. No. Raczej już sam udział w ruchu drogowym jest na tyle poważną sprawą, że no wypada, żeby taki, taka osoba, która bierze w tym udział miała jednak jakieś y, wiedzę, jakąś wiedzę, doświadczenie i było to sprawdzone. A rowerzyści powinni poruszać się po jezdni, raczej po drogach dla rowerów, czy właśnie na przykład y, takie osoby powinny jeździć po chodniku? Y, osoby teraz, bez tego egzaminu? Y, no tak jak jest, są te ścieżki. Jak jest ścieżka, no to powinien jechać po ścieżce. Jak nie ma ścieżki, no to właśnie tu się zaczyna ten problem, bo wiadomo, no chodniki są zajęte przez ludzi, Parkingi i tak dalej. No mimo wszystko jednak yy, nie ma póki co tego jak sprawdzić i sam wiem, że rowerzysta jednak no w większości, zwłaszcza w godzinach szczytu, czy nawet nie w godzinach szczytu, no jednak jest tym utrudnieniem na drodze. Więc no w miarę możliwości powinni się raczej unikać jazdy na drodze, zwłaszcza, że jest to też niebezpieczne, no bo rower... Przeciętnie jedzie powiedzmy tamto 20-30 km na godzinę, a jak samochody jadą obok 60-70 to nawet nie musi go uderzyć, tylko wystarczy, że blisko przejedzie, a też wiadomo jak rowerzyści działają na niektórych kierowców. No, po prostu kierowca specjalnie przejedzie blisko, albo nawet nie zauważy. No, wszystko się tutaj kieruje do tego rozsądku, no. Czy też to wszystko, też dużo zależy od pory dnia, w jakim jesteśmy, czy rowerzysta jest dobrze widzialny, czy nie i tak dalej, i tak dalej. No bardzo dużo jest tego, dlatego generalnie aktualnie to sądzę, że powinien jednak unikać jazdy po drodze. Czy uważa Pan, że wprowadzenie obowiązkowej karty rowerowej dla dorosłych osób będzie miało korzystny wpływ na poprawę sytuacji na drogach? Moje zdanie jest takie, proszę Pana, że każdy, czy dorosły, czy dziecko powinien mieć kartę rowerową, ponieważ są to, jest to uczestnik ruchu drogowego. No i powinien znać przynajmniej te podstawowe przepisy które to określają. A czy nie uważa pan, że i bez tego można sobie dać radę, że to nie jest jednak zbyt duże obostrzenie? To jest na pewno... Myślę, że wie pan, no ktoś, kto chce, no to na pewno będzie starał się pojąć tą wiedzę. A większość może z nudów nie, ale myślę, że każdy. powinien, w tych warunkach, w tych uczestnik ruchu powinien znać, jak powiedziałem wcześniej, podstawowe po prostu przepisy ruchu drogowego. A jako zawodowy kierowca, jak ocenia pan znajomość przepisów i kultury jazdy rowerzystów na krakowskich drogach? To proszę pana, pan jak z kierowcami. Jedni, drudzy wyczyniają cuda. Bo po prostu jedni jeżdżą przepisowo, drudzy nieprzepisowo, no... No generalnie, no nie wiem, jak to można procedurę podzielić, no. ale po prostu wiecie pana, jak jeżdżą. No. Po chodnikach, po przejściach i kierowcy łamią przepisy, i rowerzyści, i pieśni, no ogólnie, no wszyscy. Jak widzisz, zdania są troszkę podzielone. Jeżeli chcesz znać moją opinię na ten temat, to zapraszam cię do przeczytania artykułu do którego właśnie dokleiłem dzisiejszy plik audio. Znajdziesz go pod adresem narower.com ukośnik 029 pauza 5. Ze względu na to, że jest to odcinek 29,5 czy tam jedna druga. Także jeszcze raz narover.com ukośnik 029 pauza 5. Tam znajduje się dzisiejszy odcinek podcastu oraz e, pełny artykuł oraz taki mockup, czyli projekt wzór e, karty rowerowej dla dorosłych którą tam skleciłem w photoshopie jeżeli jesteś ciekaw jak ona wygląda a także masz chęć poznać opinie innych czytelników bloga, którzy zostawili je w komentarzach, to właśnie pod tym adresem je znajdziesz ja tymczasem się e, zabieram za pisanie kolejnego posta i słyszymy się już w najbliższy poniedziałek w podcaście, który będzie poświęcony minimalizmowi. Rozmawiam w, z nim, w nim, z Anną Mularczyk-Meyer, ale mi się dzisiaj język plącze, właśnie o minimalizmie. A już za dwa tygodnie będziemy rozmawiać z Hubertem Mazur o rowerach towarowych. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć!